Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk Andrzej Kocjan. Polska ma zapłacić prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki na COVID. Wyrok belgijskiego sądu komentuje premier Tusk. Minister Sprawiedliwości zapowiada działania po tym, jak prezydent przyjął ślubowanie tylko do dwojga nowych sędziów w Trybunału Konstytucyjnego. Nie pozostaniemy bezradni, bo państwo nie może abdykować. Koncern Stellantis wzywa do serwisów 700 tysięcy samochodów powodem wada, która może doprowadzić do pożaru silnika. Polska przegrała z Pfizerem. Belgijski sąd wydał wyrok, zgodnie z którym musimy zapłacić miliard trzysta milionów euro za nieodebrane szczepionki covidowe. To nieprawomocny wyrok z pierwszej instancji. Chodzi o partię preparatów kupionych w 2022 roku a w czasie pandemii koronawirusa. Polska odmówiła przyjęcia szczepionek, tłumacząc to mniejszą liczbą zakażeń i trwającą wojną na Ukrainie. Podobną decyzję podjęła wtedy Rumunia. Pfizer pozwał oba kraje, tłumacząc, że były zobowiązane do odbioru preparatów kontraktem Komisji Europejskiej. Sprawę skomentował już premier Donald Tusk. Na swoim profilu na portalu X napisał, że rząd Mateusza Morawieckiego zamówił szczepionki, których nie odebrał i nie opłacił. Polska, więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiSu 6 miliardów złotych kary. I to niestety nie jest prima aprilis, podkreślił premier. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny odrzuca argumenty Kancelarii Prezydenta w sprawie zaprzysiężenia nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek zaapelował do Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od wszystkich, a nie tylko od dwojga nowych sędziów. Na konferencji ministra był Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jakie argumenty przedstawił minister? Minister mówił o dziwnych i pokrętych tłumaczeniach, tak Waldemar Żurek mówił o argumentach szefa kancelarii prezydenta uzasadniających odebranie przyżyczenia tylko dwojga sędziów. Minister mówił, że prezydent Karol Nawrocki uzurpuje sobie kompetencje, których konstytucja go nie obdarza. Mimo to zapowiedział, że pozostali czterej niezaprzysiężeni sędziowie jeszcze poczekają z decyzjami. Mam nadzieję, że prezydent jak usiądzie przy świątecznym stole, to sobie to przemyśli, jak się w skupieniu uda do kościoła, tak jak nasza tradycja katolicka nakazuje, to się zastanowi nad tym. I tak po ludzku też spojrzy na te cztery osoby. Co one mają zrobić? W jaki sposób mają się zachować? Bo te interpretacje, które dzisiaj słyszałem od pana Boguckiego są po prostu żenujące. Jaki może być wariant B, minister powiedział, że pozostali sędziowie mogą złożyć przyrzeczenie w formie pisemnego oświadczenia woli i listownie wysłać go prezydentowi do zapoznania. Jednak już teraz otoczenie Karola Nawrockiego ocenia, że każda inna forma niż tradycyjne zaprzysiężenie przez prezydenta będzie złamaniem przepisów. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Projekt do Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych PSL budzi identyczne wątpliwości natury konstytucyjnej, co prezydencki Sejf 0% dowiedziało się Polskie Radio. Ludowcy złożyli w Sejmie poprawioną wersję propozycji prezydenta Karola Nawrockiego. Ale w związku z uwagami kancelarii Sejmu posłowie nie zajmą się dokumentem tak szybko jak chciało tego PSL, czyli po Wielkanoc. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, Schetyna mówi, że w tej sytuacji sprawę będą musieli rozstrzygnąć liderzy koalicji. Też odbieram taką dwoistość tego komunikatu, więc poczekamy jaka będzie decyzja już koalicyjna, bo to, to musi być, tutaj musi być zgoda i pieczątka koalicji. A pan uważa, że powinien być? Uważam, że jeżeli to może pokazać jak absurdalna była decyzja o zawetowaniu sejf, to, to ma to sens. Żaneta Cwalina Śliwowska z klubu Centrum uważa, że warto uchwalić ten projekt, aby powiedzieć sprawdzam prezydentowi i prezesowi NBP. Wywołałoby ich do tablicy i rzeczywiście pokazało, czy ten projekt miał rzeczywiście na celu wzmocnienie finansowe sił zbrojnych, czy to był tylko taki kapiszon, który miał w pewnym momencie narobić dużo huku. Także w przypadku projektu ludowców pieniądze miałyby pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego, który obiecywał prezes Adam Glapiński. To są aktualności jedynki. Ponad 700 tysięcy aut do pilnego serwisu koncern Stellantis wzywa ich właścicieli. Francusko-amerykańsko-włoska spółka informuje o wadzie, która może doprowadzić do pożaru silnika. Akcja ma szczególnie dużą skalę we Francji. Do warsztatów ma trafić ponad 200 tysięcy samochodów, głównie marki Peugeot. Było już ponad 30 incydentów związanych z tym problemem. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Popołudnie pogodne na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej chmur na południowym wschodzie i wschodzie. Zachmurzenie duże i tam okresowo może popadać. A na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od zera na Podchalu, 8 na Pomorzu Zachodnim do 14 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.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 Reklama, autopromocja. Wywiad rzecza to rozmowa niespieszna i szczera, rozmowa prawdziwa.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. Niemal 8 minut po godzinie 17. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na drugą godzinę jedynkowej popołudniówki. Ekspres Jedynki. już niebawem o wielkich ćwiczeniach, ćwiczeniach symulacyjnych, które przejdą polskie władze. I to te wojskowe i te cywilne. Układa się harmonogram działań, symuluje się takie warunki, z którymi nasze siły zbrojne będą spotykać się na współczesnym polu bitwy, po czym następuje ta praktyczna faza. Czyli ćwiczymy na wypadek W. Jak to dokładnie będzie wyglądało, to w Ekspresie 1. Za chwilę. Teraz w Ekspresie Jedynki o operacji kraj. Taki kryptonim mają e, mieć niejawne ćwiczenia. Pisze o nich polska prasa e, dziś. To taka symulacja. Symulacja na wypadek e, wojny, żeby właśnie przećwiczyć i sprawdzić to, jak e, w takiej sytuacji działałyby w Polsce władze. Zarówno te cywilne, jak i wojskowe. Chodzi o to, żeby po prostu się przygotować na ewentualny kryzys, wiedzieć jak wtedy reagować. I o głównych celach tego sprawdzianu no i o tym, kto konkretnie weźmie w nim udział opowie teraz Ania Zakrzewska. W niejawne ćwiczenia pod kryptonimem Operacja Kraj, jak informuje Rzeczpospolita, mają być zaangażowane najważniejsze osoby w państwie. Od prezydenta i premiera, przez ministrów, po dowódców wojskowych i szefów służb specjalnych. I choć wszelkie informacje dotyczące scenariusza, terminu i miejsca ich przeprowadzenia są objęte tajemnicą, to wiadomo, że to nie pierwszy tego typu sprawdzian. Musimy założyć to, że to są działania, które realizowane są może niecyklicznie, co określono liczbę lat, ale co kilka lat one są przeprowadzane i z tego co wiemy, to ostatnie takie odbyły się w roku 2019. Wyjaśnia dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu czy jeszcze przed pandemią, a co ważniejsze jeszcze przed tym otwartym konfliktem na terenie Ukrainy. Wobec tego to dotyczyło zupełnie innych warunków no i te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, one wyraźnie odbiegają od tego, z czym stykaliśmy się przez wcześniejszych blisko 30 lat. Dlatego tym bardziej ich przeprowadzenie jest dziś konieczne przekonuje eksperty do spraw bezpieczeństwa Igor Protasowicki z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Przede wszystkim takie manewry poprzedzane są analizą współczesnego pola bitwy, tego z czym możemy się mierzyć tu i teraz. Układa się harmonogram działań, układa się scenariusze, które należy przećwiczyć, symuluje się takie warunki, z którymi nasze siły zbrojne będą spotykać się na współczesnym polu bitwy, po czym następuje ta praktyczna faza, czyli mobilizacja, implementacja, faza logistyki, dostarczenia sił zbrojnych w pole teatru działań, no i weryfikacja ich zdolności w praktyce. No, do tego możemy też weryfikować zdolność do interoperacyjności pomiędzy różnymi formacjami oraz interoperacyjności naszych sił zbrojnych z siłami sojuszniczymi. Celem operacji jest zweryfikowanie planów operacyjnych, czyli tego, jak planujemy przeciwdziałać zagrożeniom i jak w ostateczności bronić się, gdyby doszło do wojny. Tłumaczy generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były wiceminister obrony, a obecnie profesor w Akademii Sztuki Wojennej. Odpieramy cały czas agresję hybrydową na nasz kraj, prawda? I to na granicy. Różne akcje dywersyjne, sabotażowe na terytorium kraju i warto byłoby sprawdzić, w jaki sposób te wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa narodowego powinny dobrze współpracować, bo na razie mamy takie doraźne rozwiązania, na przykład wojsko, jest w czasie pokoju wykorzystywane tam do ochrony granicy. Jak to zorganizować, aby to było optymalne? Zdaniem generała sprawdzony zostać powinien także scenariusz odparcia ewentualnej agresji zbrojnej na nasz kraj. Już otwartej, czyli przeprowadzenie operacji obronnej. W jaki sposób nie tylko wojsko, ale pozostałe elementy systemu bezpieczeństwa narodowego powinny funkcjonować. Jak one powinny być kierowane przez władze państw? Jak podaje Rzeczpospolita, ćwiczenia organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej, ich przebiegiem kieruje prezydent, a całość koordynuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. O czym mówiła nasza reporterka Anna Zakrzewska, a z nami pan Grzegorz Małecki, dyplomata, ale także dyrektor w przeszłości Agencji Wywiadu, czyli Cywilnych Służb Wywiadowczych Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, mamy w Polsce cywilny wywiad, to agencja wywiadu, mamy cywilny kontrwywiad, to agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, mamy oczywiście też służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze wojskowe. No i w tego typu ćwiczeniach, które obejmują różne szczeble i różne instytucje państwowe, czy dotyczące władz państwowych, wojskowych, cywilnych, lokalnych, centralnych, zapewne tego typu służby też są zaangażowane. Jaka jest dziś rola takich służb wywiadowczych właśnie w zapewnianiu bezpieczeństwa państwu. Czy informacja jest cenniejsza niż na przykład liczebność armii? No więc trudno tutaj wartościować te kwestie, bo równoważne i równie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa są obie: to znaczy skuteczny, efektywny, sprawny, profesjonalny wywiad i kontrwywiad i oczywiście określona liczebność. Armii, która będzie korzystać z informacji właśnie wywiadowczych pozyskiwanych przez te służby wywiadowcze. Ja tylko delikatną korektę wprowadzę, bo mówimy o wywiadzie cywilnym i, i kontrwywiadzie cywilnym, ale powinniśmy pamiętać, że one oprócz tego, że są cywilne, to są po prostu ogólnopaństwowe. Natomiast wywiad i kontrwywiad wojskowy to y, aparat wywiadowczy sił zbrojnych. Natomiast te cywilne wymienione przez Pana to służby, które działają na rzecz całego aparatu y, bezpieczeństwa państwa. W związku z tym mają charakter ogólnopaństwowy, a te wojskowe są powiedzmy specjalistycznym aparatem y, sił zbrojnych, który dostarcza wiedzę niezbędną właśnie siłom zbrojnym do prowadzenia działań e, z, militarnych. No tak, bo te cywilne służby też pomagają na przykład zwalczać przestępczość zorganizowaną. Nie tylko chodzi na przykład o zagrożenia, które mają jakiś charakter powiedzmy między, międzypaństwowy, ale także, także działalność związaną właśnie z zorganizowaną e, przestępczością. Jaka jest właśnie dzisiaj rola tych, tych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa państwu? Służby wywiadowcze to oczy i uszy rządu. Oczy i uszy, które nastawione są na wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa, interesów e, e, również międzynarodowych państwa, suwerenności, e, integralności terytor terytorialnej. Więc to są, e, to są instrumenty, które każdemu państwu, nawet w czasach pokoju, są niezbędne do tego, żeby zapobiegać poprzez rozpoznawanie, ponieważ rolą służb wywiadowczych jest rozpoznawanie tych zjawisk, które określamy jako zagrożenie dla tych dóbr, e, które wymieniłem, e, istotnych z punktu widzenia e, interesów państwa. I te informacje zdobywane w sposób e, tajny przeważnie e, są adresowane do najwyższych władz państwowych z odpowiednią rekomendacją wykorzystania ich czy zrobienia z nich użytku po to, żeby zjawiska uznawane za zagrożenie neutralizować, zapobiegać im, zwalczać je. W związku z tym jest to ten aparat państwa, który jest niezbędny do tego, żeby wyprzedzająco informować władzę o tym, że gdzieś coś dzieje się niedobrego dla bezpieczeństwa państwa. Ile jest w pracy tego typu agencji, takiego działania polegającego na pozyskiwaniu informacji, a ile to jest takiej pracy analitycznej, no bo oczywiście hollywoodzkie filmy nam wmawiają, że praca w agencjach wywiadowczych czy kontrwywiadowczych to jest taka seria przygód ciągłych, ale ja rozumiem, że bardzo dużo to jest po prostu analizowanie bardzo dokładne, bardzo skrupulatne informacji, raportów, danych. Dokładnie tak. Generalnie jest tak, że są dwa takie fundamenty działania służb wywiadowczych. to znaczy ten fundament, pion czy piony, których celem jest zdobywanie wszelkimi dostępnymi metodami tych trudno dostępnych informacji, a drugi pion to jest przetwarzanie tych informacji, które wywiad, które ten pion pozyskujący, zdobył. Więc te informacje zdobyte przez piony czy jednostki, bo ich jest więcej, które są skoncentrowane na pozyskiwaniu informacji, jeśli nie zostaną właściwie przetworzone, poddane analizie i, nie, i nie, w oparciu o nie nie zostaną sporządzone odpowiednie dokumenty i nie zostaną rozesłane do odpowiednich adresatów, to ta robota pozysk po pozyskawsza tak naprawdę jest bezwartościowa. W związku z tym można powiedzieć, że oba te, te piony są kluczowe i jeden bez drugiego nie może istnieć. Istotą działania wywiadu jest tak naprawdę realizowanie czegoś, co nazywamy tak cykl wywiadowczy, który zaczyna się od wskazania, wyznaczenia celów, zadań, potem na kolejnym etapie pozyskanie tych informacji, przetworzenie ich i sformułowanie w określony sposób w taki, aby dotarły one, w postaci już nie informacji, a wiedzy. Mówimy o, o, o procesie, o cyklu wiadowczym jako przetwarzania informacji w wiedzę. I ta wiedza dociera do użytkowników, do konsumentów tej wiedzy, czyli władz państwowych, które robią z tą wiedzą y, właściwy użytek. A jaka jest w praktyce różnica między wywiadem a kontrwywiadem? To... E, chodzi o to, że jedna pozyskuje informacje, a druga stara się wykrywać zagrożenia, jakie są wymierzone na przykład w nasze państwo, czy to nie, nie, nie jest taki końca. prosty podział? No właśnie, tak, tak podejrzewałem. Tak, tak. Nie do końca tak jest, znaczy problem jest z, z terminologią i z nazewnictwem, który w polskim języku u, ukształtował się taki zwyczaj, że mianem wywiadu nazywamy to, co jest na świecie nazywa, nazywane wywiadem zagranicznym. Czyli my rozumiemy jako wywiad, to są działania zdoby, zdoby, służące zdobywaniu informacji o zagrożeniach zewnętrznych w stosunku do, do, do państwa. Natomiast przyjęło się, że zadaniem, to, to definicje są różne, ale z, z grubsza zadaniem kontrwywiadu jest rozpoznawanie zagrożeń e, e, wewnętrznych. W istocie pewnej teorii i praktyce międzynarodowej, czyli istniejącej w różnych krajach, Kontrwywiad jest, tak naprawdę wywiad jest poj ogólnym pojemnym określeniem wszelkich działań służących pozyskiwaniu metodami tajnymi informacji na temat zagrożeń. I kontrwywiad jest jedną z odmian, jest jedną z odnóg wywiadu, którego celem jest rozpoznawanie zagrożeń pochodzących ze strony obcych służb specjalnych, czyli tak naprawdę zwalczanie szpiegostwa. To jest w tym... Jakby najbardziej takim y, y, podstawowym rozumieniu, kontrwywiadem jest po prostu działalność służąca zwalczaniu obcemu szpiegostwa, obcego szpiegostwa, ostatnio też w ostatnich dekadach działalności terrorystycznej i różnych aktorów poza państwowych, którzy stosują działania niejawne w stosunku do wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Więc Czyli na przykład my, przestępczość zorganizowana, albo na przykład jakieś międzynarodowe grupy hakerskie. No my, mamy bardzo dużo różnych zagrożeń właśnie na takim charakterze niepaństwowym już. Zgadza się. To jest właśnie te, ta zorganizowana przestępczość ponadnarodowa. To znaczy tutaj ten wyróżnik jest niezbędny, że chodzi o zorganizowaną przestępczość różnych form, ale którą ma, ma charakter międzynarodowy, prawda? I to wtedy to zagrożenie ma również charakter zewnętrzny w stosunku do, do, do państwa polskiego. Czy dzisiaj taką Prace w agencjach wywiadowczych, kontrwywiadowczych wykonuje się znowu, tak jak nas uczą hollywoodzkie filmy, poprzez spotkania na podziemnych parkingach albo o północy na jakichś mostach, czy raczej to polega na tym, że się dużą część czasu spędza przy komputerze na przykład, po prostu przeglądając tony dokumentów? Jakby fundamentem, tak najbardziej tradycyjną metodą działania wywiadu Służb wywiadowczych, czyli i wywiadu, i kontrwywiadu, jest tak zwany wywiad osobowy, czyli współpraca z osobowymi źródłami informacji, czyli z, potocznie mówiąc z agentami. Czyli te spotkania, o których pan powiedział najczęściej w warunkach maksymalnej tajności... I to jest rdzeń wszystkich działań wywiadowczych, jak świat światem, jest to jakby fundament działania służb wywiadowczych. I tu jeszcze Natomiast... zwrócę uwagę na to, co pan powiedział, z agentami, bo mówimy o funkcjonariuszach służb i agentach, to, to dwie odrębne rzeczy, prawda? No dokładnie, bo funkcjonariuszem jest jakby osoba działająca w ramach struktur służby specjalnej, czyli pracownik służby specjalnej, natomiast agentem w tym rozumieniu jest osoba, która współpracuje i nie jest pracownikiem służby specjalnej. Czyli przekładając znowu z polskiego na hollywoodzki, James Bond jest funkcjonariuszem MI5, tak. a to z kim się spotyka i pozyskuje od niego informacje, to, to będzie agent. To, tak, tylko... to są jego agenci. I tak, tak Bo tym często, tym często, to, często to, się, to się myli. No i rozumiem, że to, te właśnie rozmowy, to pozyskiwanie informacji, pozyskiwanie tych źródeł samo w sobie jest, jest, jest, jest jak rozumiem, tą solą tej pracy. Tak, to jest sol tej pracy, to jest jakby rdzeń i, i nigdy to się nie zmieni. Natomiast prawdą jest to, że od co najmniej kilku dekad służby specjalne e, dysponują coraz większą paletą najprzeróżniejszych tak zwanych technicznych źródeł informacji. Od od wywiadu nie wiem, satelitarnego poprzez wywiad radioelektroniczny, czyli przechwytywanie rozmów komórkowych, czy komunikacji internetowej. Przez również mamy wywiad obrazowy i wywiad cybernetyczny, czyli poprzez użycie najprzeróżniejszych narzędzi hakerskich, po to, żeby wykradać informacje od przeciwnikowi. To są wszystko źródła techniczne, które w nieprawdopodobny sposób wzmacniają całą paletę możliwości wywiadów. a Tym niemniej trzeba pamiętać, że one wszystkie służą w pozyskiwaniu informacji, które ostatecznie muszą zostać w odpowiedni sposób przetworzone. Czyli... To jest takby to, co nam dzisiaj daje świat technologiczny, to nieprawdopodobne narzędzia, które pozwalają zdobyć niemal w czasie rzeczywistym najprzeróżniejsze dane, ale one muszą być dane obróbce analizie i w możliwie szybkim czasie przesłane do tych, którzy mają z nich zrobić bezpośredni użycie. tu użytych, jeszcze informacja... nam pozostaje ten właśnie ostatni etap, że ktoś to musi potem przeczytać, kto powinien te raporty czytać, a niestety to e, zdarzało się tak w historii w wielu miejscach na świecie, że gdzieś utknęły tego typu ważne informacje i ktoś tego nie przeczytał, więc Dokładnie. mam nadzieję, że tak, że wszystkie te raporty są na bieżąco odczytane i rozumiem, że tego typu też rzeczy się w tego rodzaju symulacyjnych ćwiczeniach właśnie sprawdza. Bardzo dziękuję. Grzegorz Małecki, były dyplomata, były dyrektor Agencji Wywiadu, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. I tylko dodam, że to ekspres jedynki. na, co gdy nie śpię, bo piszę tekst O tobie wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl Jeśli kogoś z Państwa szczególnie zainteresowała ta rozmowa o okolicach pracy służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, to polecam jeszcze podcast Czy szpiedzy rządzą światem? Podcast Polskiego Radia, przygotowywany przez Wincenta Sewerskiego i Piotra Niemczyka, czyli byłego oficera wywiadu i byłego analityka kontrwywiadu na stronie polskiej radio.pl. Można właśnie posłuchać o tym, jak pracują na świecie służby specjalne. A na zegarze 17.30. Wkrót aktualności Anna Kowalczek. Napastnik, który strzelał, a potem zabarykadował się w jednej z łódzkich fabryk, jest już w rękach policji. Wcześniej do poddania się mężczyznę przekonywali negocjatorzy. Wiadomo, że to 42-letni były pracownik tego zakładu. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta, żeby odebrał przysięgę od wszystkich nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli tego nie zrobi, to znajdzie się inny sposób, by pozostałych czworo sędziów też mogło rozpocząć sprawowanie urzędu, zapowiada Waldemar Żurek. Nie pozostaniemy bezradni, bo państwo nie może abdykować. Dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim złożyło dwoje z sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów. Premier Tusk komentuje wyrok belgijskiego sądu, który nakazał Polsce zapłacić Pfizerowi za nieodebrane podczas pandemii szczepionki. Polska, a więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za ten skrajną głupotę pisu ponad 6 miliardów złotych kary. I to niestety nie jest Prima Aprilis, napisał szef rządu na portalu X. Zablokowana trasa kolejowa Wadowica-Andrychów w Wadowicach pociąg Intercity z Zakopanego do Poznania uderzył w samochód osobowy. W pociągu było około 100 pasażerów, a w aucie tylko kierowca. Na razie nie wiadomo, czy komuś coś się stało. Tatrzańskie schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich odcięte od świata. Wszystko przez potężne opady śniegu i czwarty stopień zagrożenia lawinowego. W schronisku jest kilkunastu turystów i obsługa. Wszyscy są bezpieczni, mają odpowiednie zapasy żywności. Zostaną na miejscu do czasu poprawy sytuacji lawinowej i ponownego otwarcia szlaków. Pełne wydanie aktualności o 18:00. No i sypie, rzeczywiście, proszę Państwa, sypie na południu Polski. Widziałem przed chwilą nagrania z Zakopanego, no i śniegu tam, ho, bardzo, bardzo dużo. A w Ekspresie Jedynki za chwilę będziemy mówić o tym, co już trochę zapowiadałem, czyli o cenach gazu i czy jest szansa, że ceny gazu spadną tak, jak dzięki działaniom rządu spadły ceny paliw. O tym za chwilę. Nie przypowiadam Jestem hiromantą to Myślę sobie, że to bardzo, bardzo dobrze, że są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić, bo te, które można kupić, niestety w dużej liczbie drożeją. Najbardziej drożeje paliwo, to skutek trwającej na Bliskim Wschodzie wojny, ale na szczęście od wczoraj na polskich stacjach te ceny są niższe, bo wprowadzono specjalną ustawą pakiet CPN, ceny paliw niżej i to jest pakiet, który różnymi sposobami te ceny nam obniża. Jak słyszeliśmy godzinę temu, mamy paliwo no niemal najtańsze w Europie, co sprawia, że też coraz więcej Niemców, Czechów, Litwinów czy Słowaków przyjeżdża do nas zatankować, ale w tej ustawie nie ujęto jednego z wciąż bardzo popularnych w Polsce paliw, czyli gazu LPG. Branża alarmuje o zmianę w przepisach. Jest szansa na taką zmianę? O tym Justyna Golonko. Ekspres gospodarczy.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 Zawsze był tańszy od benzyny, ale to też właśnie dlatego klienci z tej grupy dochodowej go wybierali. Co więcej, też nie możemy zapominać o ekologicznych walorach tego paliwa. Zakłócenie parytetu tradycyjnego około 50% pomiędzy benzyną a LPG będzie też wpływało na decyzję o montażu kolejnych instalacji gazowych. A to z kolei uderzy jeszcze w bardzo rozbudowaną w Polsce branżę produkcji i montażu instalacji gazowych, gdzie też jesteśmy europejskim liderem. I dlatego, zdaniem Izby, szybkie decyzje rządu są tu niezbędne. Tymczasem resort energii na razie nie przewiduje zmian w działaniach osłonowych, choć także niczego nie wyklucza, powiedział dziś minister energii Miłosz Motyka. To tutaj podjęliśmy taką decyzję w zakresie tego mechanizmu osłonowego, bo on dotyczy przede wszystkim tych paliw, które ewidentnie są dzisiaj cenowo najdroższe. Na rynku cena LPG liczymy po szybkim zakończeniu tego konfliktu, także szybciej jeszcze niż te ceny, czy benzyny, czy diesla spadnie, więc analizujemy potencjalne wzrosty, jakie jeszcze mogą się pojawić. Nie wykluczamy kolejnych działań osłonowych. Oczywiście sytuacja jest tak dynamiczna, że dzisiaj nie wykluczamy żadnego z działań. To będzie zależało od bardzo dynamicznej sytuacji na rynkach. Gaz płynny jest dziś najtańszym paliwem, ale też dynamicznie drożeje. Tak sytuację komentują analitycy rynku paliw. Jak mówi dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl, tu mamy nadal zwyżki cen. Gaz płynny drożeje równoprocentowo myślę z paliwami tradycyjnymi, w tym sensie, że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 Polski, przynajmniej jeśli chodzi o poprzednie lata, więc tutaj jest szczególnie jesteśmy wrażliwi na te wahania na rynku międzynarodowym. Pozostawienie tego LPG tak tylko do obserwacji może być chyba niedostatecznym ruchem, Jeżeli już ochronić miałby pakiet wszystkich tankujących, no to wyłączenie LPG jest dla mnie niezrozumiałe. Podobnie uważa też Daniel Czyżewski, analityk do spraw energii z Fundacji Polska z Natury. Ekspert przypomina, że cena LPG też jest powiązana z cenami ropy naftowej i wzrosty cen autogazu na stację już mocno odczuwają kierowcy. Tak naprawdę średnio za przejechane 100 kilometrów trzeba było zapłacić dwa razy mniej. No jeszcze miesiąc temu, kiedy ceny paliw nie były dotknięte kryzysem na Bliskim Wschodzie. W pakiecie CPN nie zostało uwzględnione LPG, i jest to pewna dyskryminacja względem benzyny i diesla. Ten dystans kosztowy LPG do benzyny i diesla tym samym się zmniejszył. Te proporcje się zmieniły znacząco, a trzeba dodać, że cena LPG również dramatycznie wzrosła w ciągu ostatniego miesiąca, bo o 30%. Jeżeli podchodzimy do rynku paliw sprawiedliwie, to należałoby również uwzględnić LPG w tym rachunku. Tym bardziej, że zdaniem ekspertów nic nie wskazuje na to, by ceny LPG na światowych rynkach miały w najbliższym czasie spadać. O czym mówiła Justyna Golonka, a jeszcze dodam, że Ministerstwo Energii, choć na razie nie planuje zmian w rządowym programie osłonowym CPN, to jak powiedział dziś na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka, jest otwarte na spotkania i rozmowy z branżą LPG. Na branżę oczywiście z resortem się spotka, ale oczekuje konkretnych rozwiązań i konkretnych zmian w przepisach. Jedynka. To jest radio. A w ekspresie 1 za chwilę powiemy o ważnych zmianach, jakie wejdą niebawem w życie, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie. Like gas on that Pacific Coast Highway, the radio's dead, but your voice is here, and I never felt so sad. The deck safe. never runs dry, so we shift the gear, cruising all night with the stars from so near. No plan, no map, just you and me. Maybe you're the road where I'm meant to be. school Teraz w ekspresie jedynki o zmianach w L4, które wejdą w życie już w kwietniu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać dokładnie od 13 dnia tego miesiąca i doprecyzują pojęcie pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem L4, a także rozszerzą uprawnienia kontrolne ZUS-u. Ryzyko utraty świadczenia przy nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia zatem wzrośnie i o szczegółach Izabela Kosteszen. Zwolnienie lekarskie to czas, kiedy powinniśmy dochodzić do zdrowia. W praktyce różnie to bywa. Co pani robi będąc na zwolnieniu lekarskim? Czy tylko pani leży? O, chciałabym móc poleżeć tylko będąc na zwolnieniu lekarskim, ale niestety rzeczywistość jest inna. Jestem mamą, mam dzieci i no nie da się po prostu leżeć i pachnieć w tym czasie. Także zajmuję się normalnie domem i staram się też wychodzić na spacery, zwłaszcza jak jest taka ładna pogoda. Zdarza się czasami incydentalnie, jak trafia się jakaś sprawa zarobkowa, taka dobrze płatna, no, to, Jeżeli mi stan zdrowia pozwala, no to wykorzystuje ten moment na to, żeby sobie dorobić parę złotych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli będąc na zwolnieniu lekarskim wykonywał pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Problem w tym, że oba te pojęcia nie miały do tej pory definicji ustawowej. 13 kwietnia to się zmieni. W nowych przepisach pracę zarobkową określono jako każdą czynność mającą charakter zarobkowy niezależnie od formy zatrudnienia. Jak zaznacza Krzysztof Cieszyński z Gdańskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, precyzyjnie określono też drugą przesłankę utraty prawa do zasiłku. Zostanie odebrane, jeżeli ubezpieczony podejmie aktywność niezgodną z celem zwolnienia lekarskiego. Do tej pory przepisy mówiły o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. W praktyce te oznacza to, że będzie może stracić zasiłek nie za samo wyjście z domu, ale zrobienie rzeczy, które opóźniają powrót do zdrowia lub są sprzeczne z zaleceniami lekarza. Jak zwraca uwagę specjalistka Prawa Pracy, radca prawny dr Monika Gładoch, w czasie zwolnienia lekarskiego będziemy mogli podejmować zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne wynikające z ważnych okoliczności. Można podejmować zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne, takie jak na przykład udanie się do apteki po leki, drobne sprawunki, czy badania kontrolne u lekarza. Wydaje się jednak, że to wyłączenie dotyczy tylko zaleceń lekarskich wtedy, kiedy na zwolnieniu mamy wpisane chory powinien leżeć. Zupełnie inaczej należy patrzeć na tę aktywność niezgodną z celem zwolnienia, kiedy lekarz daje nam zalecenie, chory może chodzić. Wtedy te możliwości na pewno będą szersze. Ale uzasadnić podróż w czasie L4 będzie trudno, uważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rossati. Trudno sobie wyobrazić, aby można było pogodzić z celem zwolnienia lekarskiego, na przykład podróżowanie. Dlatego ta aktywność niezgodna z celem L4 musi być przede wszystkim interpretowana w kontekście celu, dla którego korzysta się lub nie korzysta Zezwolenia lekarskiego. Ten okres ma być okresem umożliwiającym rekonwalescencję i powrót do zdrowia. Po zmianach zakład ubezpieczeń społecznych będzie miał też większe możliwości kontrolne, bo kontrolerzy zyskają nowe uprawnienia. Będą mogli na przykład legitymować osoby kontrolowane, aby potwierdzić ich tożsamość, wejść do miejsca przeprowadzenia kontroli, np. do domu, a także zbierać informacje od kontrolowanej osoby i pracodawcy lub lekarza, który prowadzi leczenie. Zmiany, które wejdą w życie w kwietniu dotyczą też orzecznictwa. Według nowych przepisów w niektórych sprawach decyzje będą mogli podejmować pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci posiadający tytuł specjalisty o czym mówiła Izabela Kostyszyn i zaprzegotowała też kilka ciekawych danych. Otóż proszę Państwa, to chyba wszyscy wiemy, że skala korzystania ze zwolnień lekarskich w Polsce jest duża, ale jak tu podaje mi Izabela Kostyszyn, powołując się na Puls HR, w 2025 roku wystawiono w Polsce aż 27,5% Miliona takich właśnie zwolnień lekarskich, które łącznie przełożyły się na ponad 290 milionów dni nieobecności w pracy. No i teraz y, jeszcze jedna ciekawostka. Prawie jedna czwarta zwolnień lekarskich w Polsce dotyczy piątków, a ponad 1 piąta dotyczy poniedziałków. Przypadek? Nie sądzę. Mówią do mnie, żeś nie warty. Nawet jednej mojej łzy Mówią do mnie, że to żarty Tylko złamiesz serce mi Ojciec mówi, że przepędzi Jeśli tylko zjawisz się Matka płacze, że jak ona Stracę uśmiech, sens i wdzięk A ja kocham no kocham i nie wiem nic nie wiem prawie nic o tobie wiem, że byłeś wielki drań lecz znalazłam siebie w tobie więc kochanie raz Jesteś mnie mnie boli, moje życie, przeszłość, ty. I umieram lecz powoli, pośród pocałunków, ty. czekać tu na ciebie nawet gdy nie przyjdziesz już w twoje odejście nie uwierzę drzwi otwarte jesteś znów bo ja kocham i nie wiem nic mocno kocham Mamy dokładnie 8 minut do godziny 18. Pora zatem kończyć Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny, ale po 18. Muzyczna Jedynka zapraszam w imieniu Marii Szabłowskiej. I wiem, że jej gościem będzie młody, zdolny skrzypek Tomasz Dolski, którego Państwo pewnie pamiętają z pierwszej edycji programu Must Be The Music tylko muzyka. No i wiem też, że Tomasz Dolski przygotował dla Państwa specjalną niespodziankę. A na razie na koniec ekspresu Anna Rusowicz. Tobie dałam sny, oddałam ci marzenia. Wychodzisz za nim świt. Zatrzyma tu wspomnienie. Wiem, że ona też Na ciebie piernie czeka Ubrana tylko w noc I dzieci dawno śpią choćby chodź by ża rozrywał twoje serce. No zamróż, zamróż, nie. Czy moją jest To co do Ciebie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 I zatroszczymy się o koty i psy. jakie je przygotować do podróży, żeby i dla nich święta były przyjemnością, a nie stresem. Cztery pory roku w jedynce, jutro po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Ty Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Cik, cik, cik, cik. Barbara, Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media MediaExpert. Takie wielkie? No. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem ramatowym taniej o 400 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media MediaExpert.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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dobre warunki jazdy na większości polskich dróg i choć trwa jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny, przede wszystkim w dużych miastach, to aura sprzyja z motoryzowanym. Jednak proszę pamiętać o włączeniu świateł mijania. Nie jeździmy na światłach dziennych o tej porze roku, o tej porze dnia. Dobra wiadomość z Autostrada 1 z odcinka Tuszyn Piotrków Trybunalski na węźle Tuszyn na 335 km po zderzeniu trzech autosobowych, busa i ciężarówki Karambolu, w którym na szczęście nikt nie ucierpiał, ale na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany częściowo był pas zjazdowy na węzeł Tuszyn. Teraz jedzie się przez węzeł bez jakichkolwiek problemów. Autostrada A2, odcinek węzeł Wiskitki, węzeł Skierniewice, w pobliżu piasków na 400 km. Doszło do zdarzenia sześciu autosobowych. Yy, zdarzenia w którym trzy osoby zostały ranne. Teraz zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Poznania. Autostrada A2 i 130 km to informacja, jaką otrzymaliście od Państwa, od naszych słuchaczy. Jezdnia w kierunku Poznania i Warszawy, korek yy, spowodowany przez wypadek. Ten korek kończy się na wysokości parkingu autostradowego Zalesie. Autostrada A6, odcinek radzi Szewo-Szczecin. Węzeł Klucz, 11 km, awaria ciężarówki na jezdni w kierunku Goleniowa. Zablokowana została część pasa zjazdowego z autostrada A6 na drogę ekspresową S3. 22 513 11 11 to jest numer telefonu do Radia Kierowców.